20 kwietnia, poniedziałek, godzina 17, Radio Afera. Studencki Patrolog. W repertuarze dzisiejszego studenckiego patrolu już za niecałe 10 minut mamy przyjemność gościć pana profesora Andrzeja Szymkowiaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. A tematem naszej rozmowy będą wszelak szeroko pojęte subskrypcje, czyli model abonamentu, który wykorzystujemy właśnie, żeby mieć dostęp zarówno do muzyki, jak i do filmów, a także gastronomii i wielu, wielu innych rzeczy. Porozmawiamy właśnie na temat zalet, wad i ogólnie przyszłości tego zagadnienia i pojęcia. O godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Do tego oczywiście przypomnimy o konkursie, który cały czas trwa, Już za moment przypomnimy o nim. Do tego oczywiście informacje akademickie i dużo dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce... Przypominamy o trwającym konkursie, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na koncert Adiego Nowaka, który odbywa się już 24 kwietnia w piątek w dwóch progach. I aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać sms na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które nie jest zbyt skomplikowane, ponieważ chciałbym się dowiedzieć, który utwór Radiego Nowaka jest waszym ulubionym i przede wszystkim dlaczego właśnie ten utwór. Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem. Włącz podcasty Radia w serwisie Spotify. Jezu, gdzie jestem? Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale.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 Tak jak wcześniej wspominałem, w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć pana profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czyli pana Andrzeja Szymkowiaka. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Tematem naszej rozmowy będą szeroko pojęte zagadnienie subskrypcji, czyli to, że aktualnie subskrybujemy zarówno muzykę, jak i filmy, jak i gastronomię i wiele, wiele więcej. W związku z tym chciałbym zapytać pana profesora, czy model subskrypcyjny to pewnego rodzaju przełom w sposobie konsumpcji? Ja myślę, że z dwóch stron, um, zarówno z perspektywy biznesu, jak i z perspektywy użytkowników, to jest pewna zmiana, która nastąpiła już lata temu. Pierwsze, i najważniejsze, to chyba trzeba wskazać, że z perspektywy biznesu to jest taki święty gral. To jest to, do czego z jednej strony bardzo dużo firm dąży, jak i nawet i kształtuje całe te modele, świadczenia, tak naprawdę usług, żeby jednak zachęcać tego konsumenta, żeby właśnie wszedł w tą właśnie relację. Takie tej miesięcznej czy okresowej po prostu stałej odpłatności. A dlaczego serwisy streamingowe, dające zarówno dostęp do muzyki, seriali i wielu, wielu innych rzeczy, stały się aż tak popularne w tak krótkim czasie? Myślę, że główną oczywiście kwestią to jest ta, ta bariera wejścia, która poprzez to, że mówimy tutaj o stałych miesięcznych opłatach, które relatywnie są mniejsze aniżeli ta opłata, która miałaby być uiszczana jednorazowo, to powoduje to, że ten konsument ma mniejszą tą barierę, żeby tak naprawdę w to wejść. A przynajmniej tak było już na samym początku, ponieważ dzisiaj już ten, ten rynek troszeczkę ewoluował, My z jednej strony jako konsumenci się też do tego trochę przyzwyczailiśmy, ale też z drugiej strony jesteśmy bardziej świadomi. Stąd też odpowiadając tak, tak wprost na pytanie, co przyczyniło się, to z jednej strony mówię, presja, z jednej strony firm, które ten, tak jak na tym wspomniałem, to ten święty gral odnosi się głównie do tego, że pozwoduje to, to bardziej przewidywalne przychody dla firm. A z drugiej strony dla tych konsumentów, czy jednak ta, ta kwota łatwi mi na nią zapanować w kontekście bu, budżetu miesięcznego? Zastanawiam mnie także, jako że popularność wszelako mod szerokiego modelu subskrypcji jest już od dłuższego czasu i zastanawiam się, co zmieniło się w naszym podejściu do konsumowania treści w tym okresie. Hmm. To może rozbiję to na dwie części, bo to pytanie. Bo z jednej strony to, dlaczego my zaczęliśmy po prostu też częściej z tego korzystać. Pierwsze i najważniejsze to jest przejście tych, tych biznesów. Że tak naprawdę. Coraz większej tych usług tak naprawdę nie ma alternatywy, więc albo się na to użytkownik godzi, albo po prostu nie korzysta. Więc pewnego rodzaju taka presja. To jest pierwszy jeden z ważniejszych powodów. Drugi to jest pewnego takie też przyzwyczajenie do dokonywania po prostu tych transakcji internet, internetowo. Lata temu, już nie chcę powiedzieć, że dekady, ale no, z dekady dwie temu. To podawanie na przykład danych z karty kredytowej drogą lekcjoniczną, no było to za, każdy, za każdym razem z tyłu tam głowy tak się rodziło to pytanie, czy aby na pewno powinienem, czy należy, czy zostaną moje dane, będą bezpiecznie przechowywane. Dzisiaj w związku z tym, że coraz częściej po prostu też to realizujemy, to, to obniża się po prostu ta, ta bariera. Czyli dla nas staje się to pewnego rodzaju... No, tak jak mówię, standardem. I to jest ten pierwszy, pierwszy powód z perspektywy właśnie konsumenta. Z drugiej strony, jak się zmieniło, to jest to, że my jako konsumenci chcemy wszystko już i na teraz, i najlepiej bez zwłoki. I to jest, to, to jest kwestia tego, co, co też w modelach, nie tylko za sprawą subskrypcji, i samych subskrypcji, ale tak naprawdę... Dostępności, ponieważ łatwo jako konsumenci bazujemy na chwilowych modach, na impulsach, sami nie wiemy do czego, z czego chcemy skorzystać, więc tak naprawdę chcemy mieć dostęp do wszystkiego, żeby nam ktoś po prostu nie ograniczał tego dostępu, więc obojętnie czy to jest kwestia muzyki, to z jednej strony to nie jest tak jak kiedyś, że nie wiem, no, kupuje się płytę tak czy dostęp dostęp do poszczególnego kawałka tylko chce mieć możliwość korzystania po prostu ze wszystkich możliwości w zależności od humoru, nastroju, godziny, pogody czy wszystkich innych czynników. To jest tak samo jak analogicznie w kontekście seriali, czy jakikolwiek filmów. To już odchodzi się, choć, zapamiętajmy, że, że jednak są jeszcze takie alternatywne te możliwości, ale odchodzi się od tego, żeby zakupować dostęp do poszczególnego po prostu filmu czy materiału, ale do całej platformy i wszystkich po prostu możliwości. Jednakże że właśnie ta, ta, ta, ta, takie kombinacje, takie hybrydy coraz częściej są, są też pojawiane, czyli mamy ten model subskrypcyjny, który pozwala do bardzo szerokiego zakresu dostępnych usług, ale nie do wszystkiego. Czyli zawsze zostaje, zostaje taka furtka, żeby z jednej strony em, biznes mógł jeszcze coś więcej zarobić na tym konsumencie, bo pamiętajmy, że pozyskanie klienta perspektywy biznesu jest najtrudniejsze. Więc jeżeli on już swoje matki chwycił, no to z jednej strony wiemy doskonale, że jeżeli płaci miesięcznie, to co dalej? I to jest właśnie dostarczanie dodatkowych wartości, dodatkowych usług, dodatkowych rozwiązań, które mają spowodować, że nadal, jeżeli korzystasz jako drogi użytkownik, jako w modelu subskrypcyjnym, to i tak, i tak jest opcja, a my będziemy cię do tego zachęcać, żebyś, czy to przeszedł na kolejny poziom, czy na przykład dokupił jakiekolwiek Ficery czy usługi, które rozszerzą po prostu pakiet podstawowych możliwości. No właśnie, a w związku z tym zastanawiam mnie także, dlaczego model subskrypcyjny tak szybko rozprzestrzenił się ze świata muzyki i filmów na inne obszary życia, na przykład gastronomię. Tak, tak jak wskazałem, a to, to może teraz to, to jest też właściwy moment, żeby to podkreślić, z perspektywy firm, jeżeli ja mam bazę klientów, którzy już podejmą, podjęli decyzję, że będą mi płacić co miesięcznie, to w tym momencie jestem w stanie dużo lepiej przewidywać moje sumienie pieniężne. Ja dzięki temu jestem w stanie lepiej zaplanować z jednej strony przychody i powiązanie z tym później kosztów. Bo oczywiście model subskrypcyjny zakłada, że w każdym momencie mogę niejako zrezygnować. Jednakże wiemy doskonale, że ta retencja, czyli ta udział tych użytkowników, którzy tak w sposób niezapowiedziany, nazwijmy to, rezyg rezygnują, jest też dla każdego z biznesu dosyć prosta do oszacowania na bazie po prostu historii. Stąd też, jeżeli ja jestem w stanie zaprojektować mój biznes, bo pamiętajmy o tym, że to jest po prostu, do to, to tego trzeba biznes cały przygotować. To nie jest tak, że ja dzisiaj sobie to podejmę, bo to po prostu zmienia, zmienia kilka tych elementów. Jeżeli ja na to przejdę i nakłonię klientów, żeby oni to płacili, pokazując im te wszystkie z ich perspektywy korzyści, to z drugiej strony ja długofalowo na tym po prostu zyskam. Ponieważ tak jak w większości tych usług, ten, ten największy poziom wykorzystania tych, tych usług, czy intensyfikacja korzystania z tych usług jest oczywiście na, na samym początku. A później z każdym kolejnym, miesiąc, każdym kolejnym miesiącem, mimo że płacę tyle samo, to już nie korzystam aż tak intensywnie, czyli tak naprawdę ten zwrot z, z perspektywy biznesu dopiero następuje po tych kilku miesiącach. A zdarza się, że i w ogóle przestaję korzystać, a nadal i tak płacę, bo na przykład zapomniałem, albo z różnych innych też powodów. Zdecydowanie tak. Powoli zmierzając do końca, do końca, chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego akurat streaming stał się dominującą formą dostępu do treści, a inne modele y, przegrały tak naprawdę? Jeszcze raz mógłbym prosić o powtórzenie tylko pytania, bo nie dosłyszałem początku. Tak, tak, tak, oczywiście. Dlaczego akurat streaming stał się dominującą formą dostępu do treści, a inne modele dostępu do treści w jakiś sposób właśnie przegrały? Myślę, że wynika to w głównej mierze z... Z bardzo dużego rozproszenia i tak naprawdę proaktywnego podejścia, też użytkowników i takiego, bym powiedział, bym powiedział prosumenckiego z jednej strony, bo dzisiaj coraz więcej tak naprawdę jest twórców, dla których po prostu ta, różnego rodzaju te platformy streamingowe się, stają się również taką trampoliną w karierze. Więc w sytuacji, do dostępu do tego, do, do tego materiałów pozwala wielu artystom po prostu żeby się pojawić w słuchawkach na przykład u, u swoich potencjalnych odbiorców. I stąd też, jeżeli my wykupujemy dostęp nie do poszczególnego, pojedynczego artysty, ale do całego na przykład całej platformy, to jest większe to jest prawdopodobieństwo, że ja będę po prostu też skłonny na to, żeby wysłuchać za, za coś, bo nie będę przypisywał tej konkretnej, nie wiem, procenta tej miesięcznej subskrypcji temu jednemu arty, artyście na przykład. Stąd też łatwiej jest w, w takiej bardzo rozproszonej po prostu strukturze, żeby taki model po prostu zadziałał z korzyścią w tym wypadku dla artystów, choć inną kwestią jest tego, na ile oni w tym momencie są godziwie wynagradzani, ale to myślę, że rozmowa na inną okazję. Zdecydowanie tak. Wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy, zachęcamy do sprawdzenia subskrypcji, które macie podpięte pod swoje karty, ponieważ czasami można się zdziwić, że któraś z nich jest jeszcze od dłuższego czasu aktywna. Natomiast Panu Profesorowi bardzo dziękuję za rozmowę i przede wszystkim za podzielenie się z nami wiedzą. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia życzę. Pozdrawiam. Dziękuję również, a naszych słuchaczy zapraszamy, zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli haj, jesteś piękny.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 Przebite serce Poniewieranie nad ranem się bez ubrania Zaprawione o rany Nad ranem tych rany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 Hej, a na co ty tu czekasz? No co, tak stoisz oparcie? Czy byś była oparcie? Czy symulujesz Czy jakiś inny umarcie? No Jesteś piękny.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 Patrole na 98 i 6. I'm I'm the side. Instytut Obserwatorium Astronomiczne, czyli Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają nas na bardzo ciekawy wykład, który nosi tytuł Przyszłość lotów kosmicznych. Wydarzenie odbywa się już 24 kwietnia bieżącego roku o godzinie 19.30. Wykład zostanie wygłoszony przez pana profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli doktora habilitowanego Wojciech Dymitrow. Warto także na pewno wspomnieć, na czym będzie polegała zawartość merytoryczna same wykładu. Poznamy m.in. odpowiedzi na takie pytania, jak chociażby czy uda się wybudować bazę księżycową na księżycu właśnie, a także to, czy człowiek na powierzchni Marsa będzie miał w najbliższych latach, w najbliższej przyszłości lub tej odleglejszej możliwość właśnie stąpać. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia możliwości w najbliższych latach tego, żeby powstały wycieczki turystyczne w kosmos. Na tej wiele innych pytań i zagadnień poznacie odpowiedź właśnie biorąc udział w tym wykładzie. W związku z tym, jak jak zwykle, bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia na stronie Uniwersytetu, a także na stronie Wydziału. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy. 24 kwietnia bieżącego roku and i need mine to get me started soon to get me started got to get me started Jak technologia zmienia nasz mózg, a także jaki ma to związek z londyńskimi taksówkarzami? O tym i wielu, wielu innych rzeczach przekonamy się już w najbliższej mini audycji pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Zapraszamy. Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 260. Czyta Jacek Kaczmarski. Jak technologia zmienia nasz mózg? Neuroplastyczność i londyńscy taksówkarze. Każdy, kto chce zostać kierowcą kultowej londyńskiej taksówki, musi najpierw zdać egzamin ze znajomości 320 tras znajdujących się w promieniu 6 mil od Charing Cross. Musi też znać na pamięć wszystkie drogi i punkty orientacyjne w promieniu ćwierć mili od punktu początkowego i końcowego każdej trasy. Ten wymóg nosi dumną nazwę The Knowledge i został wprowadzony jako obowiązkowy element kwalifikacji londyńskich taksówkarzy już w 1865 roku. Całe The Knowledge obejmuje około 25 tysięcy ulic, a także setki skwerów, parków i tras w jednym z najbardziej chaotycznych miast świata. Opanowanie tego materiału zajmuje zwykle od 3 do 4 lat, dłużej niż zdobycie tytułu licencjata na uniwersytecie. To właśnie londyńscy taksówkarze, którzy posiedli the knowledge stali się bohaterami badań, które wkrótce miały się okazać fundamentalne dla naszej wiedzy o neuroplastyczności. Pod koniec XX wieku Eleanor McGuire wykorzystała rezonans magnetyczny MRI, by porównać mózgi taksówkarzy z mózgami osób z grupy kontrolnej, czyli takich, które nie prowadziły taksówek. Wyniki badania okazały się przełomowe. Naukowcy odkryli, że uczenie się i intensywny trening poznawczy mogą prowadzić do zmian w strukturze mózgu. Okazało się bowiem, że badani przez Meguire taksówkarze mieli znacznie większą tylną część hipokampa niż osoby z grupy kontrolnej. Co równie ważne, wielkość tej części hipokampa była powiązana ze stażem pracy. Im dłużej ktoś pracował jako taksówkarz, tym większa była objętość tego obszaru. To bardzo istotne ustalenie, ponieważ sugerowało, że nie chodzi o cechę wrodzoną czy wyłącznie genetyczną predyspozycję, lecz o strukturę mózgu zmieniającą się pod wpływem treningu nawigacyjnego. Te ustalenia zostały dodatkowo potwierdzone w innym badaniu, którego wyniki ukazały się w The Journal of Neuroscience. Sprawdzano w nich, które części mózgu aktywowały się podczas planowania trasy przejazdu. Taksówkarze opisywali trasę między dwoma punktami w Londynie, ale wszystko z pamięci, bez używania mapy. Podczas wykonywania tej czynności badani silnie aktywizowali swój hipokamp. Co istotne, gdy tych samych respondentów proszono, by opowiedzieli fabułę filmu, co było zadaniem czysto pamięciowym, ale nienawigacyjnym, hipokamp pozostawał niewzruszony. Nie każda jazda rozwija mózg tak samo. Okazuje się, że kluczem do supermocy taksówkarzy nie jest sam stres związany z ruchem ulicznym czy tysiące godzin spędzonych za kółkiem, ale specyficzny rodzaj wysiłku intelektualnego. Porównanie ich z kierowcami autobusów, którzy pokonują podobne dystanse, ale trzymają się stałych tras, ujawniło fascynujący kompromis, na jaki idzie nasz mózg. Taksówkarze mają znacznie większą objętość istoty szarej w tylnej części hipokampa, co pozwala im na sprawną nawigację, jednak odbywa się to kosztem części przedniej. Ta neurologiczna wymiana sprawia, że choć są ekspertami od znanych im ulic, paradoksalnie trudniej im przyswajać zupełnie nowe informacje wzrokowo-przestrzenne. To dowód na to, że nasza mapa poznawcza to dynamiczna struktura, która fizycznie adaptuje się do wyzwań, jakie jej stawiamy, dosłownie rzeźbiąc mózg kosztem jednych funkcji na rzecz drugich. Około 20 lat po publikacjach Maguire i jej zespołu, naukowcy wrócili do badania mózgów taksówkarzy. Z tym, że warunki się zmieniły, bo większość kierowców używała GPS po to, by dotrzeć z jednego miejsca do innego. Neurobiolog z University College London, Hugo Spires, pokazał, że kiedy kierowcy używają nawigacji, ich mózg przestaje aktywnie analizować trasę. Gdy uczestnicy eksperymentu samodzielnie poruszali się po wirtualnym Londynie, aktywne pozostawały hipokamp odpowiedzialny za pamięć przestrzenną oraz kora przedczołowa wspierająca planowanie i podejmowanie decyzji. Z kolei gdy badani otrzymywali gotowe instrukcje z systemu nawigacji, oba te obszary mózgu pozostawały wyraźnie mniej aktywne. GPS przejmował funkcję planowania. Prawdziwa magia w mózgu nie zachodzi jednak podczas monotonnej jazdy autostradą, lecz w chwilach, gdy musimy podjąć decyzję. Badania z użyciem fMRI wykazały, że prawy hipokamp gwałtownie zwiększa swoją aktywność dokładnie wtedy, gdy wjeżdżamy na nową ulicę i nasz umysł musi błyskawicznie przeliczyć dostępne połączenia. To nie wszystko. Gdy nagły objazd zmusza nas do zmiany planów, do gry wchodzi kora przedczołowa – Działa ona wtedy niczym potężny procesor, wykonując tak zwane przeszukiwanie wszerz, z angielskiego bread-first search, czyli symulując w ułamku sekundy całą sieć alternatywnych ścieżek prowadzących do celu. Ta nieustanna gimnastyka neuronalna – planowanie, symulowanie i aktualizowanie mapy w głowie – to proces, który GPS niemal całkowicie eliminuje, zwalniając nasz mózg z obowiązku bycia aktywnym architektem własnej podróży. Przedstawiłem historię badań nad hipokampem taksówkarzy, bo pokazuje nam ona coś niezmiernie istotnego. Poleganie wyłącznie na nawigacji sprawia, że GPS działa jak proteza naszego mózgu i nawet jeżeli nie wyklucza, to mocno ogranicza jego aktywność. Skutek? Długotrwałe używanie GPS wiąże się z gorszą pamięcią przestrzenną, nie pobudza hipokampu, ale za to aktywuje jądro ogoniaste, ośrodek odpowiedzialny za nawyki. Dzieje się tak, bo jak można przeczytać w magazynie Nature, korzystając z GPS zwykle stosujemy strategię nawigacji bodziec-reakcja. Mózg reaguje automatycznie na polecenia typu skręć w prawo, skręć w lewo. Tymczasem jadąc bez nawigacji, budujemy w głowie swoją własną mapę poznawczą, pozwalającą nam dostrzegać relacje między punktami w przestrzeni. Może przesadzam, ale dla mnie cała ta historia badań nad mózgiem jest niepokojąca. Opisuje świat, w którym urządzenia coraz częściej wiedzą, pamiętają i decydują za nas. Świat, w którym wysiłek mózgu jest niepotrzebny, bo liczy się głównie wygoda. Nie jestem wcale pewien, że to oznacza postęp. Napiszę o tym więcej w kolejnych dwóch artykułach. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl Autopromocja Prosim chranolki. Kto ma sadlo, to mu snadno. Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta.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 Wspominamy, że czekamy jeszcze na odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu. Jeszcze około 15 minut czekamy na Wasze odpowiedzi w konkursie, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na koncert Adiego Nowaka, który odbywa się w piątek, 24 kwietnia, w dwóch progach. I aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 714. 8. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko. I do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Jaki utwór adiego nowaka jest waszym ulubionym i dlaczego jest to właśnie ten utwór? Liczymy na bardzo ciekawe kreatywne odpowiedzi i uzasadnienia. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a tymczasem na naszej antenie Black e, de Black... Kiss, chili, wild child. With a ten Yes. Festiwal Nauki Sztuki Poznański Festiwal Nauki Sztuki rozpoczął się co prawda już dzisiaj, a, aczkolwiek na Politechnice Poznańskiej obchody będą 22 kwietnia. Warto na pewno wspomnieć, że w programie właśnie tego wydarzenia przewidziano liczne wykłady, warsztaty i pokazy, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość przekonać się jak sztuka łączy się z nauką. Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem zachęcamy zarówno do wzięcia udziału w festiwalu na terenie Politechniki Poznańskiej, jak i każdej innej uczestnicy. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie oczywiście na stronach uniwersytetów, a także na stronie Festiwalu Nauki i Sztuki. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, a tymczasem wracamy do muzyki. and hey. hey. This smell and I love it rozpoczęły się zapisy na interdyscyplinarny konkurs wiedzy dla studentów pod tytułem Sigma Challenge. Zapisy trwają do 4 maja i warto na pewno wspomnieć, że do rywalizacji mogą przystąpić studenci zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia, a także studenci studiów jednolitych magisterskich w wieku od 18 do 26 lat. Fa warto na pewno jeszcze dodać, że konkurs odbywa się w kilku kategoriach tematycznych. Do wyboru jest ekonomia, gospodarka i finanse, energia getyka i przemysł, sztuka i popkultura i wiele, wiele więcej. Jeśli interesują Was szczegóły tego konkursu i chcielibyście wziąć w nim udział, oczywiście szczegóły znajdziecie pod adresem amu.edu.pl Zaplątałem się, już nie mogę uciec. Choć próbuję dzielnie, trzymasz mnie na sznurze. Serce mi wyrwałeś, trzymasz je pod kluczem. Serce mam spuchnięte, już nie mogę uciec.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 Sobie. Obiecałeś mi, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Patrzę w twoje oczy teraz, jesteś moim domem. Patrzysz w moje. Już nie mogę, zaplątałam się. Już nie mogę uciec. Choć próbuję dzielnie, trzymasz mnie na sznurze. W serce mi wyrwałeś, trzymasz się pod kluczem. Nikt mnie tak nie kochał. Już nie mogę uciec. Dobrze, to wiem уж czy 22 kwietnia pomiędzy godziną 13 a godziną 15 na Politechnice Poznańskiej odbywa się Baltic Sustainability Day. Warto wspomnieć na pewno, że jest to wydarzenie, w którym możemy wziąć zarówno udział w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, a jeśli chodzi o sam zamysł wydarzenia, obejmuje on spotkanie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi w środowisku akademickim, czyli jednemu z kluczowych kierunków rozwoju współczesnych uczelni. Na pewno jest to bardzo ciekawy i bardzo bieżący temat, w w związku z tym wszystkie osoby zainteresowane bardzo serdecznie zapraszamy. Pozwolę sobie przypomnieć, 22 kwietnia, godzina 13 do 15, a miejsce to sala numer 123 Biblioteki Technicznej. Link do zapisów, link do transmisji i wiele, wiele więcej znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Co dzień dziś muszę otworzyć oczy Czemu tak ciężko ulicami kroczy się Kolejny zakręt i kolejne schody yeah, yeah, yeah, yeah. Na przekór sobie nie wychodzę z roli. Chociaż ci ludzie jacyś przypadkowi są Słońce na mną znowu zachodzi I'll sure. Dzisiejsze wydanie studenckiego patrolu powoli dobiega końca. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny był Mateusz Las, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18. Dodatkowo warto wspomnieć, że już za moment rozpoczyna się Sporting Club Afera, natomiast studencki patrol wraca do was już jutro o godzinie 16. Wszystkim, którzy byli z nami przez ostatnie dwie godziny, bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie audycji. I życzymy spokojnego wieczoru i wszystkiego dobrego. Na razie do usłyszenia. Dzięki i cześć. Studencki Patrol na 98 i 6. Autopromocja. Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.